Wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwon już teraz 847-647-4000 847-647-4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com Z miłości do nieruchomości Radiowy magazyn POSIADŁOŚĆ Słuchacie radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ Radiowy magazyn POSIADŁOŚĆ Sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Real Force Nieważne gdzie jesteś, ważne czego słuchasz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 Uwaga! Nowa oferta kondominium w Des Plains. Jednosypialniowe mieszkanie prywatne. Jedyne na rynku w tym bardzo popularnym osiedlu, gdzie ogrzewanie i klimatyzacja wliczona jest do niskiego asesmentu. Trzecie piętro. Nowa kuchnia i łazienka. Balkon. Prywatny parking. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5000 wkładu własnego. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. dzwoni już teraz. 847 647 847-647-4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com Z miłości do nieruchomości Wiadomości z rynku nieruchomości Podstawy rynku są bardzo dobre. Jak wyglądają obecnie podstawy rynku realnościowego? Takie pytanie zadał magazyn Bloomberg Markets dyrektorowi zarządzającemu portfelem Angel Oak Capital. Jego zdaniem, nawet jeśli nastąpi wzrost stóp procentowych, to nie wpłynie to negatywnie na sytuację na rynku nieruchomości. Duże miasta przyciągają młodszych i bogatszych. Według The Wall Street Journal wiele dużych amerykańskich miast przechodzi zasadniczą zmianę, a to za sprawą młodszych i bogatszych mieszkańców, którzy uciekają do aglomeracji miejskich. Z kolei trend ten napędza wzrost wartości domów w miastach i średnia cena jest obecnie o 2% wyższa niż domów podmiejskich. Sześć lat temu sytuacja wyglądała odwrotnie. Jak donosi gazeta, wpływ na migrację mileniowców do centrów miast mają takie czynniki jak poprawa sytuacji na rynku pracy, niższe wskaźniki przestępczości na obszarach miejskich i możliwość odłożenia decyzji o założeniu rodziny na później. The Wall Street Journal zauważa również, że wielu nowych mieszkańców miast decyduje się raczej na długoterminowy wynajem niż zakup domu. Wybory niepokoją wielu właścicieli domów. Ledwo zakończyły się prawybory prezydenckie, a już w listopadzie czekają nas wybory. Jak pokazuje nowe badanie, wielu amerykańskich nabywców jest mocno zaniepokojonych. Aż 27% respondentów jest zdania, iż wybory będą miały negatywny wpływ na rynek realnościowy. To prawie dwa razy więcej niż zaledwie cztery miesiące temu. Główny ekonomista Związku Realnościowców uważa, że badanie może odzwierciedlać fakt, iż kandydaci mieli niewiele do powiedzenia na temat tego, co zrobią, aby ułatwić zakup własnego domu. Jak powiedział, kandydaci muszą już teraz zacząć wypowiadać się w kwestii rynku nieruchomości. Miliony domów zagrożone huraganem. W Stanach Zjednoczonych trwa obecnie sezon huraganowy. Z nowego raportu wynika, że prawie 7 milionom amerykańskich domów wzdłuż wybrzeża Atlantyku i Zatoki Meksykańskiej zagraża ryzyko uszkodzeń spowodowanych falami powodziowymi. Nic więc dziwnego, że przygotowany przez Collagic raport na temat wezbrań sztormowych w 2016 roku wymienia Florydę na szczycie listy najbardziej narażonych stanów, gdzie zagrożonych jest blisko 2 miliony 700 tysięcy domów. Na drugim miejscu znalazła się Louisiana. Pomimo, że ma krótszą linię brzegową, to tereny położone nisko nad poziomem morza rozciągają się daleko w głąb lądu. Jednak nieruchomości na wybrzeżu pozostają nadal tak gorące jak nigdy dotąd. Według stacji CNBC w pierwszym kwartale roku liczba zamkniętych sprzedaży była o 55% wyższa niż przed rokiem.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 Test magazynu radiowego Posiadłość dostępny jest w internecie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wystarczy odwiedzić witrynę posiadłość.com, następnie dokonać wyboru audycji, którą chcemy odtworzyć. Zapamiętaj ten adres posiadłość.com. Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 COM AM 10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio Chicago. Radio Chicago. Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Rolling Meadows, luksusowe, dwusypianiowe kondominium. Drugie piętro, dwie pełne łazienki, jadalnia, balkon, ogrzewany garaż, korty i basen w sezonie. Niski assessment pokrywa ogrzewanie. Cena wywoławcza to 130 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000 847-647-4000 lub posiadłość.com Z miłości do nieruchomości. Szukasz okazji? Mamy budynki. I dom kondominia, Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Chicago, północno-zachodnia część miasta, blisko Edison i Narragansett. Olbrzymi, murowany, chicagowski bungalow z dwoma dodatkowymi mieszkaniami dla rodziny. Sześć sypialni, trzy łazienki, garaż na dwa auta. Wystarczy 9 tysięcy pierwszej płaty, rata miesięczna wyniesie jedyne 1400 dolarów.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 Wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. Dzwoń już teraz 847 647 4000. 847 647 4 i lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com. Biega!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 POSIADŁOŚĆ.COM POSIADŁOŚĆ.COM 847-647-4000 Wiadomości z rynku nieruchomości Sprzedający bardziej optymistycznie niż kupujący. Nagłe ograniczenie zasobów domów na sprzedaż na wielu rynkach spowodowało wyjątkową sytuację w najnowszym wskaźniku nastrojów wobec zakupu domów. Liczba właścicieli domów, którzy twierdzą, że to dobry czas, aby sprzedać nieruchomość, wzrosła w maju do najwyższego poziomu, odkąd Fannie zaczęło prowadzić badanie. Jednak liczba nabywców, którzy są zdania, że to dobry czas na zakup, spadła do najniższego jak dotąd poziomu. Badanie stwierdza również, że coraz większa liczba Amerykanów uważa, że w przyszłym roku ceny domów wzrosną, a jeszcze mniej jest zdania, że oprocentowania kredytów hipotecznych pójdą w górę. Hawaje podążają za krajowym trendem. Przenieśmy się teraz na Hawaje. Ostatni raport na temat nieruchomości na wyspach skupił się przede wszystkim na wzroście cen. Średnia cena domu jednorodzinnego skoczyła w ciągu ostatniego roku w górę o 2% do 715 tysięcy dolarów. Stacja telewizyjna KHON2 twierdzi, że nie można porównywać rynku realościowego na Hawajach z resztą kraju. Jej zdaniem, jeśli nastąpi wzrost stóp procentowych, to rynek może w tym roku jeszcze zwolnić. Zależy to również od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Nie lekceważ siły nabywczej samotnej kobiety. Małżeństwa nadal stanowią największą grupę nabywców domów, ale zdaniem MGIC Connect drugą co do wielkości grupą są teraz samotne kobiety. Małżeństwa odpowiadają za 54% zakupów domów. Samotne kobiety są tuż za małżeństwami na poziomie 18%, wyprzedzając tym samym pary niemałżeńskie, które stanowią 15% nabywców domów. Samotni mężczyźni to tylko 11%. Rozwijający się rynek nieruchomości zagraża obszarom rolnym. Malownicza nowojorska dolina rzeki Hudson jest usiana gospodarstwami rolnymi i sadami, które znikają ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek rolnościowy domagający się coraz większych terenów. The New York Times donosi, że boom realnościowy wchłania gospodarstwa rodzinne. Właścicielka sadu Jabłkowego, Elizabeth Ryan, mówi, że jej kredytodawcy poinformowali ją, że nie niesprzedanie swojej działki pod zabudowę domów to zła decyzja biznesowa. Wyczuwając zagrożenie dla dostaw zdrowej żywności, pracodawcy z Nowego Jorku rozważają obecnie propozycję wygospodarowania pieniędzy w budżecie miasta na pomoc w zachowaniu gruntów rolnych w dolinie Hudson. Sprzedający wahają się. Dlaczego nie ma większej podaży domów na sprzedaż? Jednym z powodów może być wąskie gardło na rynku przeprowadzek. Jak twierdzi CNBC, wzrost liczby nowych ofert sprzedaży na rynku zaczyna być widoczny. Wyzwanie stanowi popyt, który jest tak silny, że całkowity poziom zapasów w rzeczywistości w wielu przypadkach spada. W rywalizacji najem kontra zakup, zakup wygrywa. Rynki realnościowe w kraju są stabilne, twierdzą autorzy nowego krajowego wskaźnika mierzącego rywalizację pomiędzy wynajmem a zakupem. Wskaźnik ten został przygotowany przez wykładowców Florida Atlantic University i Florida International University. Uzyskane dane wskazują, iż rynek nieruchomości coraz głębiej wchodzi na terytorium zakupu. Indeks porównał kupno domu i tworzenie bogactwa poprzez kapitał kontra wynajem porównywalnego domu i inwestowanie w akcje i obligacje. Jego autorzy uważają, że niektóre rynki takie jak San Francisco, Los Angeles i Miami doszły już prawie do punktu, który nazywają punktem obojętności między kupnem a wynajmem.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 847 4000 847-647-4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com Z miłości do nieruchomości Koniec części pierwszej Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost stopy zaległości hipotecznych Roczna stopa zaległości hipotecznych w odniesieniu do linii kredytowych pod zastaw domu wzrosła w ciągu dwóch kolejnych miesięcy. Zdaniem Black Knight Financial Services przyczyna może leżeć w bańce realnościowej. Tak zwany draw period, czyli okres korzystania z kredytu pod zastaw domu wynosi zwykle 10 lat, tak więc kredyty zaciągnięte w 2005 roku wchodzą teraz w okres amortyzacji. Black Knight Financial poinformowało, że w marcu zaległości wzrosły o 87% w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę kredytów zaciąganych pod drugi zastaw domu z 2005 roku, a także pożyczki Vintage z 2006 i 2007 roku, stanowiące 1 trzecią aktywnych kredytów HILAK, Black Knight Financial prognozuje, że trend ten najprawdopodobniej się utrzyma w ciągu najbliższych dwóch lat. Amerykańskie domy są coraz większe. Ameryka potrzebuje więcej nowych domów. Najnowsze dane biura do spraw ewidencji ludności pokazują, że wielkość przeciętnego nowego domu jednorodzinnego ponownie wzrosła w ubiegłym roku do 2467 stóp kwadratowych. To aż o 14 stóp kwadratowych więcej niż w 2014 roku i prawie 200 stóp kwadratowych więcej w porównaniu do 2007 roku. 20 lat temu powierzchnia przeciętnego nowego domu mierzyła nieco ponad 1900 stóp kwadratowych. Popyt ze strony zamożnych nabywców jest głównym motorem napędzającym budowę większych domów, pisze The New York Times. Powierzchnia ponad 30% nowych domów jednorodzinnych liczy 3000 stóp kwadratowych lub więcej. Nawet zwyczajne i brudne domy w Denver szybko się sprzedają. Domy w Denver sprzedają się obecnie tak szybko i tak dobrze, że niektórzy sprzedający odkrywają, iż praktycznie nie muszą nic robić, aby uzyskać najwyższą cenę. Anthony Real ze Związku Realnościowców w obszarze metropolitarnym Denver powiedział stacji telewizyjnej CBS, że wydawanie pieniędzy na wprowadzanie ulepszeń nie jest w tej chwili konieczne. W maju średnia cena sprzedaży domu jednorodzinnego w Denver wynosiła prawie 400 tysięcy dolarów. Prawdopodobne spowolnienie aprecjacji. Być może niedługo aprecjacja cen domów zacznie zwalniać, jak twierdzi CoreLogic. Przygotowany przez nich indeks cen domów w kwietniu pokazał wzrost ceny o 5,2% rok do roku. Główny ekonomista CoreLogic jest zdania, że, cytuję, spodziewany jest stopniowy wzrost stóp procentowych oraz większa liczba domów oferowanych na sprzedaż, co nieco przyhamuje aprecjację w przyszłym roku. Koniec cytatu. Póki co niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i ubogie zapasy domów na sprzedaż w dalszym ciągu będą napędzać wzrost cen. どっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっちだっち<音楽> Pośrednicy proponują zmiany w nowych przepisach regulujących zamykanie transakcji. W miarę jak Biuro Ochrony Finansowej Konsumenta przygotowuje się do aktualizacji przepisu o nazwie No Before You All, Krajowy Związek Realnościowców sugeruje trzy konkretne rozwiązania dla problemów wskazanych przez pośredników. Jedna ze zmian zasugerowana w piśmie prezesa związku dotyczyła uściślenia przepisów, na podstawie których kredytodawcy mogą ujawniać informacje zawarte w formularzu dotyczącym transakcji akcji hipotecznych na rzecz osób trzecich, a mianowicie pośredników. Kolejna zmiana ma na celu wyeliminowanie nieporozumień dotyczących tego, które, jeśli w ogóle, zmiany mogą być wprowadzane do wyżej wspomnianego formularza po jego przesłaniu do konsumenta. Pismo zaleca także zmianę, która ułatwiłaby kredytodawcom sprzedaż swoich pożyczek inwestorom pomimo drobnych, niezamierzonych błędów związanych z nowymi zasadami rozliczeń końcowych. Prezes zakończył pismo mówiąc, że z niecierpliwością oczekuje na dodatkowe, rzetelne wytyczne na piśmie dotyczące przepisu No Before You Owe. Inteligentny dom wyznacznikiem zmiany. Jeśli chodzi o inteligentne domy, zdaniem założyciela i dyrektora generalnego Amazon, jest to pierwsza runda. Powiedział on na niedawnej konferencji Code Conference, że przed nami jeszcze dużo pracy, ale jesteśmy na skraju złotej ery. Głośnik Amazon Echo okazał się wielkim hitem, a USA Today donosi, że jeszcze w tym roku Google zamierza wprowadzić na rynek podobny produkt Google Home. Podobno Apple pracuje nad własnym tego rodzaju urządzeniem. Jak mówi dyrektor Amazon.com, cytuję, trudno przecenić jak duży wpływ będzie to miało na społeczeństwo. Koniec cytatu. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 10.30 na fali 13.00 AM. Podwójna Moc Energii. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 AM 1030, WNVR, Vernon Hills, Chicago And AM 1300, WRDZ, LaGrange, Chicago Polska. Radio, Pol Radio, Chicago. Chicago. Radio Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Chicago Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia Star Altors to realnościowa maszyna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 Elgro Village. Uwaga łowcy okazji. Dwusypianiowy townhouse, nowa kuchnia i łazienka, salon z kominkiem, taras z widokiem na pole golfowe, garaż. Dobry dystrykt szkolny. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5300 wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń po szczegóły już teraz. 847-647-4000. Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj, dzwoń już teraz 847-647-4000, 847 647, 4000, 847 647 4 i 3 0, lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com. To jest mój dom!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 to inwestować mądrze. A jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, zasada ta staje się jeszcze ważniejsza. Oto osiem niedrogich projektów na wprowadzenie ulepszeń, które pomogą Ci cieszyć się nim już dzisiaj i zapewnią sowity zwrot finansowy w przyszłości od niewielkiej inwestycji dokonanej dzisiaj. Zainwestuj w dekoracyjną sztukaterię. Jest to klasyczny akcent, który wykorzystywali już starożytni i Rzymianie, aby dodać majestatyczności swoim budowlom. Wieki później sztukateria jest nadal jednym z najbardziej spektakularnych sposobów na udekorowanie pomieszczenia. To niedrogi sposób wykończenia pokoju tak, aby nadać mu kosztowny wygląd. W dzisiejszych czasach możemy wybierać wśród setek wzorów drewnianych, elementów wykończeniowo-dekoracyjnych, od prostych po ozdobne, które można bejcować, malować lub pozostawić naturalne. Można również znaleźć sztukaterię wykonaną z elastycznych materiałów, takich jak pianka, dzięki której montaż jest dużo łatwiejszy. Niektóre elementy wyposażone są nawet w oświetlenie, które daje miękkie i delikatne światło. Jak wynika z przeprowadzanego każdego roku przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów badania zatytułowanego Czego nabywcy domów naprawdę pragną wynika, iż kupujący konsekwentnie oceniają listwy sufitowe i ścienne jako najbardziej pożądane elementy dekoracyjne, jakich poszukują w domu. Odpowiednio na miejscu trzecim i siódmym. A jeśli chodzi o cenę dodania wartości do swojego domu, to nie potrzeba tu dużej kalkulacji. Decydując się wykonać pracę samodzielnie, zapłacisz jedynie $1,50 za stopę lub $8, jeśli zatrudnisz do tego fachowców. Niemniej jednak to i tak niewiele. Nie zalecamy wykonywania prac remontowo-renowacyjnych samodzielnie, chyba że masz ponadprzeciętne umiejętności posługiwania się piłą ukosową. Kilka wskazówek na temat sztukaterii. Używaj listw sufitowych, aby sprawić, że pomieszczenie będzie wydawać się większe i wyższe. Zachowaj jednak ostrożność, jeśli chodzi o proporcje. Jeśli wysokość sufitu wynosi 9 stóp lub mniej, wybierz prostszy styl, aby uniknąć wrażenia przytłoczenia. Listwy ścienne umieszczone nieprawidłowo mogą sprawić, że pomieszczenie wyda się nieproporcjonalne. Ważne zasady. Umieść listwy ścienne w 1 trzeciej odległości od wysokości sufitu. Nie zapomnij o wejściach, drzwiach i oknach. Zamontuj listwy wokół nich, aby nadać pomieszczeniom wrażenie drogiego wykończenia. Zainstaluj dobrej jakości wentylatory sufitowe. Jeśli listwy sufitowe i ścienne zajmowały odpowiednio trzecie i siódme miejsce na liście życzeń dekoracji nabywców, to co było na miejscu pierwszym? Wentylatory sufitowe. Z biegiem lat urządzenia te stały się coraz bardziej popularne. Niegdyś stanowiły po prostu tanie rozwiązanie dla rosnących kosztów energii. Były brzydkie, niestabilne, hałaśliwe i wyglądały nieestetycznie. Obecnie z powodu rosnących cen energii, wentylatory sufitowe uległy transformacji w jedne z najbardziej istotnych elementów wyposażenia amerykańskich domów. A ponieważ ich wzory dogoniły współczesne czasy, można przebierać w różnych stylach i kolorach pasujących do każdego pomieszczenia. Jeśli Twoje wentylatory są stare i niemodne, nowe w połączeniu ze świeżą farbą i listwami sufitowymi odświeżą Twój pokój i zaoszczędzą Ci pieniądze. Kilka porad dotyczących wentylatorów sufitowych. Wentylatory sufitowe powinny wisieć 7 do 8 stóp na podłogą. Jeśli masz niski sufit, kup wentylator podtynkowy typu Hager. Wielkość jest ważniejsza niż liczba łopatek. Wybierz wentylator o największej efektywności energetycznej, który będzie pasował do pomieszczenia. Postaw na jakość. Uzyskasz lepsze wyniki chłodzenia, urządzenie będzie mniej hałaśliwe, będzie dobrze wyglądać i kosztować od 200 do 600 dolarów. Posadź kilka Drzew. Pomysł posadzenia drzew nie od razu pojawia się w Twojej głowie, gdy pomyślisz o dodaniu wartości do swojego domu. Ale drzewo to złoty interes, który wraz z upływem czasu staje się bardziej wartościowy. Dojrzałe drzewo może być warte od 1000 do 10 tysięcy dolarów. Mówi, że to znawca rady do spraw drzew i krajobrazu. Zdaniem Purdue University Cooperative Extension Service, 16-calowy srebrny klon może być wart nawet 2562 dolarów. W obszarach miejskich pieniądze naprawdę rosną na drzewach. Niedawno przeprowadzone przez Pacific Northwest Research Station of Portland badanie dotyczące sprzedaży domów wykazało, że drzewa uliczne rosnące przed lub w pobliżu domu podwyższają jego cenę sprzedaży średnio o 8870 dolarów, a domy znikają z rynku w ciągu zaledwie dwóch dni. Jest coś jeszcze. Drzewa oszczędzają również od 100 do 250 dolarów rocznie na kosztach energii, obniżają stres, zapobiegają erozji spowodowanej ulewami i deszczówką spływającą z dachów, chronią Pójdą przed wiatrem, deszczem i słońcem. Ale nie sać drzew, gdzie popadnie. Oto kilka wskazówek. Weź pod uwagę słońce. Zasać drzewa dające cień po południowej stronie domu, gdzie słońce świeci najsilniej i najdłużej. Weź pod uwagę wiatr. Zasać drzewa chroniące przed wiatrem, które mogą zimą obniżyć koszty energii o 30% po północnej i północno-zachodniej stronie nieruchomości. Nie sać ich zbyt blisko. Jeśli to zrobisz, gałęzie mogą skrobać o dach i okładzinę ścienną, powodując kosztowne uszkodzenia. Podstawowa zasada. Nie sać drzewa bliżej niż wynosi wysokość dojrzałego drzewa powiększona o 1 czwartą tej wysokości. Na przykład, jeśli drzewo osiąga wysokość 40 stóp, należy je posadzić w odległości co najmniej 50 stóp od innych drzew. Zbuduj patio. Patia to efektywny pod względem kosztów sposób na zwiększenie przestrzeni życiowej Twojego domu bez faktycznego dodawania powierzchni. Co więcej, odzyskasz od 30 do 60% kosztów inwestycji. Patio warte 2000 dolarów może przynieść zwrot przy sprzedaży rzędu około 900 dolarów. Ale nie szalej. Nie musisz wyposażać swojego patio w udogodnienia z najwyższej półki, takiej jak kuchnia na zewnątrz. Zwłaszcza jeśli nikt w okolicy jej nie ma. Kiedy nadejdzie Czas, aby sprzedać, nie zarobisz na inwestycji w kuchnię i inne drogie udogodnienia zbyt dużo, jeśli w ogóle. Zamiast tego zachowaj prostotę i funkcjonalność. Kilka mądrych rad przy planowaniu patio. Sprawdź nieruchomość pod względem pochyłości, słońca i cienia. Pamiętaj, że możesz za darmo skorzystać z planów dostawców mediów, na których zaznaczono miejsca, w których nie wolno kopać. Nie oszczędzaj na oświetleniu na patio. Może to znacznie wpłynąć na funkcjonalność i urok tego miejsca. Zainwestuj w system alarmowy. Spokój, który daje zainstalowanie systemu alarmowego w domu, jest bezcenny. W rzeczywistości ceny są różne. Możesz kupić i zainstalować taki system samodzielnie za 50 do 300 dolarów lub możesz zatrudnić do tego firmę ochraniarską, co będzie Cię kosztować od 0 do 1500 dolarów. Oferta 0 dolarów to haczyk, jaki stosują firmy, aby zwabić Cię do podpisania wieloletniego kontraktu na monitoring, którego cena waha się od 95 do 480 dolarów rocznie. Jeśli system monitoringu odpowiada Twoim potrzebom, możesz również uzyskać obniżkę na ubezpieczenie domu. Większość firm obniży Twoją roczną stawkę ubezpieczeniową o 15-20%, do 20%, jeśli Twój dom wyposażony jest w system alarmowy. Ponadto domy z takim wyposażeniem są również bardziej poszukiwane na rynku. 50% nabywców domów stwierdzi, że system alarmowy, a zwłaszcza kamery, są na szczycie ich listy najbardziej poszukiwanych technologii. Możesz oczywiście zainstalować zaawansowane technologicznie gadżety, takie jak zamki sterowane smartfonem i wiązki laserowe. Albo możesz postawić na prostotę i zaopatrzyć się w klawiaturę, która komunikuje się z czujnikami i detektorami ruchu w całym domu. Rady. Jeśli zdecydujesz się na system monitoringu, wybierz firmę z udokumentowanym 10-letnim doświadczeniem w celu zapewnienia niezawodności. Nie polegaj na jakimkolwiek systemie jako swoim jedynym środku ochrony. Zamykanie drzwi i okien jest wciąż Twoją najlepszą pierwszą linią obrony. Wykonaj niemal każdą modernizację zapewniającą wydajność energetyczną. Wartość energooszczędnych domów po prostu ciągle idzie w górę. Badanie przeprowadzone przez UCLA przeanalizowało ceny sprzedaży 1,6 tysięcy domów w Kalifornii w latach 2007-2012 i okazało się, że domy posiadające certyfikat Energy Star, LEED lub Greenpoint sprzedały się średnio za 9% więcej. Raport National Association of Home Builders potwierdził te ustalenia. Wynikało z niego, że 9 na 10 potencjalnych nabywców w całym kraju wybrałoby wydajny dom z niższymi rachunkami niż mniej wydajny energetycznie dom tańszy o 2-3%. Jednym z energooszczędnych projektów ulepszeń domu, które nie tylko oszczędzą energię, ale dają mnóstwo przyjemności, jest wymiana kominka opalanego drewnem na kominek gazowy. Jeśli interesują Cię liczby, to kominki gazowe mają energooszczędność sięgającą 77% w porównaniu do kominków opalanych drewnem, które przekształcają tylko 15% energii drewna w użyteczne ciepło. W rzeczywistości 39% nabywców stwierdzi, że kominek gazowy jest niezbędnym lub pożądanym elementem w ich następnym domu. Więc kiedy tylko przychodzi czas sprzedać dom, ponad 1 trzecia potencjalnych nabywców szuka kominka Gazowego. W międzyczasie inwestycja ta będzie się spłacać w postaci niższych kosztów ogrzewania. Kilka rad dla chcących przejść na ogrzewanie gazowe. Jeśli posiadasz już kominek opalany drewnem, to jego wymiana na gazowy będzie Cię kosztować około 3 do 4 tysięcy dolarów. Jeśli w ogóle nie masz kominka, możesz zainstalować kominek gazowy z otworami wentylacyjnymi wychodzącymi bezpośrednio na zewnątrz bez potrzeby stawiania komina za około 5 tysięcy dolarów. Wygospodaruj więcej przestrzeni na tak zwany storage. Nie musimy Cię chyba przekonywać, że miejsce do przechowywania i wbudowane szafki są sporo warte. Czy kiedykolwiek słyszałeś, aby ktoś narzekał na zbyt dużo schowków? Na pewno nigdy. Dodanie takich miejsc to rzecz oczywista, a znalezienie ukrytej przestrzeni na przechowywanie w Twoim domu wymaga trochę sprytu. Rozświetl teren wokół domu. Oświetlenie zewnętrzne sprawia, że w godzinach wieczornych Twój dom jest rozświetlony. Ponadto dzięki oświetleniu możesz zaakcentować elementy, które najbardziej lubisz w swoim domu. Pomaga ono również odstraszyć włamywaczy. Zainstalowanie przewodowej oprawy oświetleniowej może kosztować od 150 do 250 dolarów. Rzeczoznawcy bankowi twierdzą, że inwestycja ta może zwrócić się w 50%. Zainstalowanie oświetlenia wykrywającego ruch może nawet obniżyć niektórym właścicielom domów składki ubezpieczeniowe. Dzięki rozwojowi technologii solarnej jeszcze łatwiej jest teraz nadać wieczorem uroku swojemu domowi. Co więcej, jest to również bardziej opłacalne niż kiedykolwiek. 90% nabywców powiedziało, że oświetlenie zewnętrzne jest na ich liście pożądanych cech domu. Rady? Umieścić lampki pod swoimi ulubionymi drzewami, aby je uwydatnić i pochwalić się nimi. Jeśli światełka są bezprzewodowe, ustaw timer, aby nie marnować prądu. Wybierz ciepłe białe światło. Dzięki temu Twój dom będzie wyglądał przytulnie i przyjaźnie. AM 1030, WNVR, Vernon Hills, Chicago. And AM 1300, WRDZ, Lagrange, Chicago. Polskie Radio, Chicago. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem